Energetyka jądrowa. Decyzję już wykonawczą, i w następnym roku podpisano już kontrakt z Rosjanami dotyczący budowy, gdzie były już szczegóły budowlane, i w tymże samym 1984 to już jest schyłek stanu wojennego, rozpoczęto pracę budowlane. No więc budowano, wykopano fundamenty i tak dalej. Jak Państwo wiedzą, wszystko to było w żarnowcu, ale jak nastąpiły polityczne zmiany w Polsce w latach 89-90, rozpoczęły się protesty. No więc co wtedy władza zrobiła? Ściągnęto ekspertów z Zachodu, z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, uaktywniły się protesty nie tylko lokalne, ale jak nie wiadomo, były grupy Greenpeace'u duńskiej czy inne. No i wtedy zdecydowano, że trzeba by to jednak się zastanowić, bo technologia jest radziecka, co w owym czasie nie było dobrze widziane. A może jest przestarzała, a może ona jest narzucona, a może decyzja była polityczna i narzucona właśnie ze względów politycznych. No w związku z tym zdecydowano, że trzeba się nad sprawą pochylić. I to były lata 89-90. W 90. roku, we wrześniu, wtedy premierem był pan Mazowiecki, Rada Ministrów, decyduje, że zatrzymujemy program. Kolejne decyzje były już jeszcze bardziej jakby drastyczne w pewnym sensie, dlatego że powiedziano już nie tylko o zaniechaniu, ale o likwidacji, a zatem wyburzeniu, wyprzedaży pewnych urządzeń, które już tam czekały, prawda, w magazynach. No i co więcej, pod koniec tego samego roku 90. same Rzeczypospolitej postanowił że tak powiem zatwierdzić tę decyzję rządu. Tam raczej o ile pamiętam była taka sentencja, że się zatwierdza, podtrzymuje decyzję rządu o likwidacji elektrowni jądrowej w Żarnowcu i że Polska przystąpi do realizacji programu jądrowego w przyszłości jeżeli będą dostępne konstrukcje bardziej nowoczesne, bezpieczne czyli była otwarta furtka na przyszłość. W międzyczasie myśmy się zatrzymali a dookoła Polski budowano te Zresztą niektóre urządzenia z tej naszej niedoszłej elektrowni pracują na Węgrzech czy Finlandii. Ten sam typ reaktora jest wykorzystany w elektrowni w Lovisie właśnie w Finlandii, także w Pakszu na Węgrzech i sprawuje się zupełnie dobrze, pracuje do tej pory. Potem się jeszcze okazało, że mamy pewne problemy, bo konwencja w Kyoto prawda, wymuszała na państwach obniżenie emisji CO2, która to emisja jest głównie no, rezultatem spalania węgla, zreflektowaliśmy się, że nasza energia elektryczna pochodzi w 95% z węgla właśnie, a zatem jest to jakby monokultura swoista, jakiś dziwny fakt, który nie jest spotykany w żadnym innym kraju europejskim, że nie ma innych źródeł wytwarzania energii i wreszcie prognozy nam pokazują teraz, już w ostatnich latach, że będziemy musieli wybudować elektrownię jądrową albo jakąś inną elektrownię, dlatego, że rozwój gospodarczy w Polsce, zwłaszcza po przemianach polityczno-społecznych jest całkiem dobry i jak wiemy obecnie sięga 6% rocznie, a w związku z tym będziemy potrzebowali więcej energii, więcej zwłaszcza elektryczności. Jest to tak, że my zużywamy około Połowy tej ilości energii jaka przypada na jednego mieszkańca tych krajów w czołówce Unii Europejskiej. Czyli jeżeli my chcemy za 20 lat osiągnąć ich poziom cywilizacyjny, to możemy powiedzieć, że potrzebować będziemy w ciągu 25-30 lat więcej dwa razy energii. I skąd weźmiemy tą energię? Możemy ją wziąć ze spalania węgla, ale to nieekologiczne. Możemy także wykorzystywać siłę wiatru, energię słońca, wody oraz złoża ciepła zgromadzone na Ziemi. Ale jak twierdzi profesor Jerzy Niewodniczański, prezes Państwowej Agencji Atomistyki, to są małe, niewielkie dodatki do bilansu elektroenergetycznego, a tym niewytwarzającym dwutlenku węgla sposobem uzyskiwania energii elektrycznej w dalszym ciągu pozostaje, jednak jedynie energetyka jądrowa i ona na pewno będzie rozwijać się do żywiołowo w tym wieku do gdzieś lat 70., 80., czyli do momentu, kiedy być może będzie opracowana już ta energetyka fuzyjna. Jeśli już mówimy o przyszłości, to warto również wspomnieć o paliwach wodorowych. Paliwa wodorowe są oczywiście interesujące, ale trzeba ten wodór wytworzyć, prawda? On nie występuje w wolnym stanie, trzeba go wydzielić z wody, a to wymaga taniej energii elektrycznej albo wysokiej temperatury i procesów termochemicznych. I tutaj właśnie też energetyka jądrowa, ta wysokotemperaturowa jest interesująca, bo ona poza tym, że wytwarza energię elektryczną, to ma tak zwany wysokotemperaturowy ciepło odpadowe, to znaczy gaz, który ma temperaturę rzędu 1000 stopni Celsjusza, a użycie tego gazu pozwala na tańsze niż w normalnej elektrolizie wytworzenie wodoru. No i kółko się zamyka. Załóżmy, że zgadzam się z tym, co pan profesor powiedział. Budujemy elektrownie w naszym kraju. Co robimy w takim razie z odpadami, które przecież będą? Odpady promieniotwórcze dzielimy na dwie grupy. Jedne to są takie, których czas połowicznego zaniku substancji promietwórczych w nich zawartych nie przekracza 30 lat, a drugie to są długożyciowe, przede wszystkim wypalone paliwo jądrowe, które po pierwsze bardzo wolno się rozpada, w związku z tym musi być izolowane na czas liczony w tysiącach, czy nawet dziesiątkach tysięcy. A po drugie, że mogą być wykorzystane dla celów niecnych, to znaczy dla budowy broni, dlatego że w nich znajdują się również niedopalone, do końca rozszczepialne, ciężkie transuranowce i to jest też no, pewne zagrożenie, dlatego, dlatego rzeczywiście to jest problem, nie ma ich dużo, to znaczy można powiedzieć, że z takiej elektrowni no, 1000 megawatowej a więc dość znacznej, tych odpadów będzie parę metrów sześciennych rocznie, tych wysokoaktywnych. Także to nie jest problem powiedzmy techniczny duży, niemniej jednak no, jest taki problem Polityczno-techniczno-etyczny ja i tak dalej. Ja jestem zwolennikiem czegoś, co przegrało swego czasu, to znaczy z topieniem tych odpadów w głębinach mórz, w miejscach, gdzie zalegają bardzo miąższe, bardzo grube pokłady e, luźnych utworów. Kiedyś swego czasu doświadczenia pokazywały, że takie pakunki z odpadami toną w tych pokładach na głębokości takiej, że nawet jeżeli one tam od razu by się otworzyły i te izotopy zaczęły z nich wyciekać, to grubość tej warstwy oraz własności tej warstwy, tych materiałów są takie, że szybciej przybywają następne osady, nim idą do góry te odpady. Ale to zostało zabronione. Znaczy jest taka konwencja, dumping konwencja taka londyńska, która nie pozwala zatapiania odpadów w morzach. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłości będzie można bezpiecznie te odpady wysyłać z ziemi Najlepszym rozwiązaniem jest strzelanie w słońce takimi odpadami i to rzeczywiście jest wtedy całkowite unicestwienie bym powiedział, ale oczywiście to zawsze jest kłopot z uwagi na możliwość awarii przy przechodzeniu przez atmosferę. Ale mam nadzieję, że z czasem się okaże albo będą tak niezawodne te rakiety, albo będą tak niezawodne opakowania tych odpadów, że coś się da zrobić. Jak na razie to te odpady, których jest niewiele, ale są groźne z punktu widzenia długiego. Czasu rozpadu te odpady się składowuje, czy będzie się składować w takich geologicznych składowiskach, to znaczy w utworach skalnych, które nie będą eksploatowane. Oczywiście tu trzeba też wspomnieć o transmutacji odpadów, to znaczy są prowadzone prace. Niektóre z nich są dość obiecujące, które pozwalają po pierwsze dopalić paliwo jądrowe, to znaczy te transferanowce również wykorzystać dla celów energetycznych, jak i przy okazji niejako przemienić część izotopów promiotwórczych w izotopy stabilne, a wobec tego już nie będą to promiotwórcze odpady, a niektóre z nich, takie, które z względów chemicznych są łatwe do przewołania na nikiel, taki izotop niklu, który będzie długo przechowana, ale nikt nie będzie tam reagował z wodą i tak dalej. To problem odpadów mamy teoretycznie załatwiony, ale istnieją inne zagrożenia. Pamiętają państwo Czarnobyl? Tam to jest tak zwany reaktor RBMK, to znaczy reaktor balszoj mocno i kanalny, to znaczy wysokiej mocy i kanałowy. Plus polega na tym tych reaktorów, że tak zwana kampanię paliwową, to znaczy wymiana paliwa, następuje codziennie. Codziennie wyciąga się z reaktora jeden do dwóch, do trzech nawet czasem elementów paliwowych w celu uzyskiwania z tych elementów plutonu 239. Inaczej mówiąc był to reaktor, który służył jako wytwórnia plutonu czy tam uzyskiwanie plutonu 239 militarnego dla celów wojskowych z paliwa jądrowego takiego pokojowego. Są Podobne reaktory są budowane w krajach, które produkują pluton, ale nie tego dokładnie typu jak RBMK. To jest kanały grafitowe i opłukiwane, czy moderatorem jest woda. Natomiast te, które istnieją jeszcze w świecie, to są owszem kanałowe z grafitem, ale są opłukiwane gazem, dwutlenkiem węgla. Tam taka awaria, jak w Czarnobylu, nie może powstać, bo nie będzie wodoru, który wybuchnie i tak Także dla celów produkcji energii elektrycznej nikt o zdrowych zmysłach reaktorów RBMK budować nie będzie na pewno. No kamień spadł mi z serca. To jakie będziemy ewentualnie mieć w naszej elektrowni? To są reaktory z wodą zwykłą albo z wodą ciężką albo wysokociśnieniowe, to znaczy ta woda jest utrzymywana pod wysokim ciśnieniem cały czas, wysokie wysokiej temperaturze w związku z tym nie wrze, albo tak zwane reaktory wrzące, czyli z wodą pod normalnym ciśnieniem, która no, jest doprowadzona do wrzenia. Jedne i drugie są w tej chwili budowane. My przeżywamy teraz w zasadzie oczekiwanie na reaktory nowej generacji i mniej więcej w roku 2040-50 pojawią się już bo to jest rynek reaktorowy. Reaktory generacji czwartej, one będą rewolucyjnie inne w stosunku do obecnych reaktorów, dalej będą to rozszczepieniowe, czyli korzystające z tej samej reakcji fizycznej, ale... Yy będą miały no, znacznie bardziej uproszczoną konstrukcję, co jest istotne z uwagi na to, że awaryjność reaktorów zależy od różnych tam spawów, kurków i tak dalej, i tak będzie mniej. A poza tym większość z tych, które są przygotowane obecnie będą produkowały to ciepło odpadowe w wysokich temperaturach, czyli inaczej mówiąc będą mogły być wykorzystywane nie tylko do produkcji energii elektrycznej, ale również dla celów innych procesów technologicznych, np. dla wytwarzania wodoru czy gazyfikacji węgla, czy u Płynniania węgla bez wytwarzania CO2. A czy nie lepiej ominąć te niebezpieczeństwa i skupić się na oszczędzaniu? No te proste rezerwy i ten etap i ten w ogóle wysiłek, żeby oszczędzać energię jest absolutnie słuszny, ale powoli również w Polsce dochodzimy do, już do tych pewnych rezerw. I jest taka krzywa, którą by trzeba pokazać na ekranie, jak będzie wzrastało zapotrzebowanie na energię. Okazuje się, że przemyśle to ono niewielkie wzrośnie już, prawda? I ma rację, że zamienimy jakieś takie prądożercze urządzenia jakimiś mniej zużywającymi mniej energii. Natomiast okazuje się, że zapotrzebowanie w usługach, a zwłaszcza w gospodarstwach domowych, będzie wzrastało w Polsce. W naszym przeciętnym gospodarstwie domowym wciąż mamy. Mamy za mało urządzeń, które wykorzystują energię elektryczną. Oczywiście, że, że te elektrooszczędne żarówki, czy, czy, czy lodówki, czy kuchenki niewątpliwie są brane pod uwagę, ale nawet jeżeli to weźmiemy pod uwagę, to okazuje się, że to jest trend światowy, że również w takich krajach jak Portugalia, Grecja, które są wyżej jakby cywilizacyjnie niż w Polska, jak one weszły do Unii Europejskiej, to jednak zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta 2-3% rocznie. A więc jeżeli policzymy, to, to u nas też wyjdą te liczby, o których ja powiedziałem, że w roku 2030 będziemy potrzebowali dwa razy więcej energii niż teraz. Dlaczego ta sprawa na nowo wraca? Otóż okazuje się, że zaczynamy się martwić o tak zwane bezpieczeństwo dostaw. Jeżeli jednak spojrzymy na, na tę sytuację tak bardziej globalnie, to okazuje się, że w tej chwili państwa, zwłaszcza Europa Zachodnia i Unia Europejska, myśli o tym, jak się uniezależnić od takich dotarców jak Bliski Wschód, czy na przykład od Rosji, która jest dostawcą gazu. Energia jądrowa ma taką własność, że można zgromadzić surowiec na wiele lat, Wystarczy jeden wagon paliwa na, na rok pracy elektrowni zamiast trzech pociągów dziennie węgla na rok pracy elektrowni węglowej. Podobnie z gazem. Jeżeli zakręcą kurek, jeżeli będzie wzrost gwałtowny cen na rynkach światowych gazu, to będziemy mieli problemy energetyczne. Jednym słowem, ten splot spraw ekonomicznych, bezpieczeństwo zasilania, względy ekologiczne, również konkurencyjność ekonomiczna, bo okazuje się że w międzyczasie energia jądrowa stała się tańsza niż te inne. Powoduje, że musimy poważnie myśleć o rozwoju tej branży i tej opcji energetycznej w Polsce. No właśnie, to jest też świetne pytanie, bo od razu przy okazji zauważmy, że różne są prognozy co do wyczerpywania się źródeł naturalnych, prawda? Mówi się, że jeżeli chodzi o węgiel w Polsce na przykład, to proszę Państwa za 30-40 lat mogą być problemy. Podobnie z węglem zresztą brunatnym, który też się wyczerpuje. Jeśli chodzi o energetykę jądrową, to mogę powiedzieć tak, że po pierwsze w ogóle ten rynek uranowy jest otwarty. Pokłady uranu, rudy uranowej są od Australii, Kanady, Afryki, Rosji, prawda? Nie jest jeden region świata uprzywilejowany. Ceny uranu też nie rosną, okazuje się, tak szybko jak na przykład e, gaz, zwłaszcza gaz. A zatem ile tego uranu jest? Według obecnych technologii to go jeszcze wystarczy na około rzędu 100 lat. Oczywiście jeszcze można różne inne rzeczy robić. W tej chwili myśli się o reaktorach, które będą troszkę na innej zasadzie pracowały, które mogą na przykład wykorzystywać paliwo zmieszane, uran z plutonem. Okazuje się, że, że jest dużo plutonu z rakiet wojskowych, które w tej chwili kraje się rozbrajają, również rezygnując z broni jądrowych. A wobec tego te, te, te głowice, te ładunki plutonowe można będzie wykorzystywać do energetyki cywilnej jądrowej. Można myśleć o jeszcze innych takich reaktorach które spalając jeden uran wytwarzają inny izotop uranu, który też będzie można. Są to tak zwane reaktory powielające. I jeżeli się tego typu opcje rozważy, to jest wszystko już rozpracowane naukowo, ale jeszcze wymaga pewnych prób technicznych, do tego uranu wystarczy nam na wieki. Przyszłość, przynajmniej z tego, co mówi doktor Latek, rysuje się fantastycznie. Będzie u nas, no może jak w Holandii? Tak, no w Belgii zwłaszcza i Holandii, sam znaczy, są oświetlone, są drogi, nie tylko autostrady, ale i drogi, dlatego, że no nie ma co robić z, z tym prądem, prawda? Nie da się wyłączyć na chwilę reaktora, w związku z tym się po prostu świeci i, i cześć. No, może aż tak szybko tego w Polsce nie osiągniemy, e, ale no, będzie coraz stopniowo wchodzić bardziej u nas również energetyka jądrową, Mam nadzieję. A jeśli już, to gdzie ta planowana elektrownia powstanie? To no, nie mnie o tym decydować, nawet y, myśleć, nie ośmielam się za głośno, dlatego, że mój urząd, czyli Państwa Agencja Atomistyki, to jest zwany dozór jądrowy, będzie oceniać właściwy wybór do lokalizacji Bożego, I jeżeli ty bym powiedział teraz, że to w, w punkcie A jest najlepsza, to, to jak gdybym dokonał już tej oceny. Plotki różne słyszałem, że w Szczecinie i tak dalej. Ale y, no. Prawdopodobnie nie na południu Polski, chociaż niektórzy mówią, czemu nie. Prawdopodobnie na północy Polski, bo tam nie ma w tej chwili elektrowni, albo w centrum Polski, jeżeli był Hatów kiedyś, prawda, zostanie wyczerpany. Natomiast o Kazimierzu Dolnym nie słyszałem, ale czemu nie jest? Reaktory budowane w tej chwili Można zbudować w centrum miasta no One są Ciekawe tylko, kto nie będzie się bał Obok niej mieszkać Bójmy się przeciwników, którzy gdyby byli silni Mogą zawsze zablokować Ten rozwój te technologii Te nasze budowy elektrowniowe. Tego się bójmy, nie bójmy się elektrowni Łatwo powiedzieć, może coś jednak w niektórych z nas Się przełamie, kto wie Jedno jest pewne, prądu będziemy zużywać coraz więcej. Pewne jest to również, że za chwilę pojawi się kolejna zagadka profesora Leszka Michalaka z UMCS-u. Odpowiedzi na nią proszę przesyłać na skrzynkę elektroniczną nauka.małpa-radio.lublin.pl lub konwencjonalną Polskie Radio Lublin, ulica Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin. Na kopertach proszę dodać dopisek Stacja Lublin Naukowy. Czekam do najbliższego poniedziałku. Na dziś to wszystko. Spotykamy się za tydzień. Pozdrawiam. Wojciech Zasada. Teraz...